Kart historii Tajemniczy gość z Edynburga Wśród relacji nadsyłanych do bazy Paranormalium starzają się również relacje pochodzące z zagranicy. Jedna z takich relacji dotyczy tajemniczego gościa, który pojawił się w jednym z domów opieki w Edynburgu w Szkocji. Tę relację nadesłała do nas w 2008 roku pracująca w tym domu opieki pani Katarzyna. Oto jej treść. Chodziłam po domu i układałam ubrania w pokojach rezydentów. Nagle z jednego z pokoju usłyszałam pukanie. Wiedziałam, że nikogo tam nie ma, więc pomyślałam, że to jeden z robotników coś majstruje w pokoju i poszłam to sprawdzić. Pukanie się powtórzyło, więc otworzyłam drzwi. Naprzeciwko mnie stał siwobrody staruszek, ubrany w błękitną szatę ze skórzanymi sandałami i kosturem w ręce. Miał przerażająco błękitne oczy. I kiedy mówię przerażająco błękitne, to właśnie to mam na myśli. Poczułam wielki strach i trzasnęłam mu drzwiami przed nosem, gdy otwierał usta, żeby coś powiedzieć. Po chwili się opamiętałam, ale nikogo już za drzwiami nie było. Pomimo tego, iż wszystko działo się w domu opieki, tajemniczym staruszkiem nie był żaden z rezydentów. Nazajutrz rano do pani Katarzyny podeszła jej koleżanka i powiedziała, że widziała to samo. Bała się jednak do tego przyznać z obawy przed śmiechem reszty personelu. Poza tymi dwoma zdarzeniami w domu opieki nie zaobserwowano żadnych innych zjawisk. Czytał Ivelios